A no wie, ktoś z te hieszenki zatkał kibel. Kur... kurwa. Kurwa, jołopie, mówiłem wam, żeby tego tak nie robić, co jest z wami nie tak?